Cześć, nazywam się Bartek Staniszewski, a Ty oglądasz mój kanał o ważeniu piwa 314wo.pl 314wo.pl to jest taki rebus, znaczy.pl to już nie jest rebus, ale 314wo to taki rebus, 314 to jest liczba pi, wo to jest to, co się dopisuje do tego rebusu i razem tworzy to coś, co nie będę zdradzał spoilerową, mam nadzieję, że sam zrozumiesz, jak nie, to na końcu odcinka podaję rozwiązanie dla inteligentnych inaczej. Będę pokazywał, jak przebiegała fermentacja 38 mojej warki. To był smoked ale, tak go sobie nazywałem, dlatego że sporą część zasypu stanowił słód wędzony bukiem. Mogę to pokazać w sposób taki, że w ogóle będzie coś w tym ciekawego, dlatego że mam takie urządzenie, które wrzucam do fermentora, nazywa się to i e spindle, i on na bieżąco mierzy temperaturę i temperaturę i poziom odfermentowania, czyli poziom tak naprawdę cukru, poziom gęstości cieczy. Dzięki temu można na bieżąco, bo on to potem, ten, to urządzenie co 15 minut przesyła próbkę z tymi wartościami i dzięki temu potem można to obserwować na wykresie. Dlatego zapraszam teraz na ekran, żeby właśnie te pasjonujące wykresy obejrzeć. I tutaj jak widać na ekranie mamy dwie linie. Zielona to linia to jest stopień odfermentowania, a niebieska to jest temperatura. Ten stopień odfermentowania jest w żadnych jednostkach, ja i Spindla nie kalibrowałem, nie zależy mi na tym, żeby on pokazywał rzeczywiste wartości, ważny, ważny jest kształt samego wykresu. No, jak widać, fermentacja rozpoczęła się 21, tak naprawdę już zaczęła ta linia opadać i 20 chyba tutaj będzie 25, Wieczorem. O, teraz, teraz to widać 21 o 17 godziny zaczęła gwałtownie przepraszam, zaczęła gwałtownie linia, linia oznaczająca cukier opadać i osiągnęła swoje już minimum 25 o 3.00 w nocy. Czyli mamy 21, .00, 2, .00, 3, .00, 4, 3,5 doby tak naprawdę cukier został zjedzony. Widać również, że podczas spadku tej gwałtownego spadania tej linii zawartości cukru również temperatura wzrosła od 13 stopni do prawie 23. I to w zasadzie w zasadzie tyle. Potem, a potem to już było takie, już można powiedzieć, cicha fermentacja. Piwo się układało. Jak widać, tu pod koniec znacząco, bardzo, bardzo spadła mi temperatura. Chyba to było spowodowane jakimś zawieszeniem mojego kontrolera lodówki. Tak sądzę. No tak, i to w zasadzie jest tyle, jeśli chodzi o spektakularne, spektakularne pokazanie, w jaki sposób przebiegała ta fermentacja. Tu nie ma już więcej nic do omawiania. Także, No cóż, no to w takim razie nie, nie, nie przedłużajmy tego, nie będę tego przedłużał. Miło mi, że obejrzałeś ten y, krótki film, y, mam nadzieję, że w jakiś sposób tam pomagający mi, y, mi pomaga to w ten sposób, że dokumentuję, y, dokumentuję cały ten proces ważenia piwa i w jaki sposób mogę potem sobie do tego wrócić, odnieść się. No a cóż, a ty, jeśli obejrzałeś, no to możesz w jakiś sposób zareagować, co byłoby dla mnie niezmiernie miłe, ponieważ jeszcze nikt nie zareagował. Żadnego, żadnej łapki w górę, żadnej yy, tam komentarza, z żadnej łapki w, w górę, w dół, wszystko jedno te wszystkie dzwoneczki yy, i inne takie tam. Yy, na YouTubie, na Facebooku, na blogu możesz to wszystko zrobić. Byłoby mi niezmiernie miło, gdyby, gdyby ktoś to dostrzegł. Choć tak naprawdę robi to. Yy, jest to hobby, więc robię to. Bez, specjalnego, bez specjalnej nadziei na spektakularny sukces. Do zobaczenia, do usłyszenia. A, miał być spoiler, skoro dotrwa, dotrwałeś do, tej, do tego momentu i nie wie, wciąż nie wiesz w jaki sposób rozszyfrować to 314WO, no to 314Pi, WO to wo, razem piwo. No i to tyle. Do zobaczenia w następnych relacjach w następnych filmach o ważeniu piwa. Cześć.